Rozdział szósty. Alma zaprowadza ład w kościele w Zarachemli. udaje się do Gideon i tam naucza. I stało się, że gdy Alma skończył przemawiać do ludzi kościoła w Zarachemli, wyświęcił kapłanów i starszych przez nałożenie rąk według kapłaństwa Boga, aby przewodniczyli i strzegli kościoła. I kto nie należał do kościoła, a nawrócił się odstępując od grzechów, zostawał ochrzczony i przyjęty do kościoła. A kto należał do kościoła, a nie nawrócił się, przestając czynić zło i nie ukorzył się przed Bogiem I mam tu na myśli tych, których serca przepełniała duma, zostawał wykluczony, a imię jego wymazywano, aby nie był zaliczony do sprawiedliwych Tak zaczęli przywracać ład w kościele w mieście Zarahemla I pragnę, abyście zrozumieli, że Słowo Boże było hojnie ofiarowane wszystkim że nikt nie był pozbawiony przywileju gromadzenia się dla słuchania słowa Boga. I nakazano dzieciom Boga, aby gromadziły się często, jednocząc się w poście i żarliwej modlitwie dla dobra dusz tych, którzy nie znali Boga. Ustanowiwszy te przepisy, Alma odszedł od nich, to jest od ludzi kościoła w mieście Zarachemla, i poszedł na wschód od rzeki Sidon w dolinę Gideon, gdzie zbudowano miasto Gideon. I Dolina Gideon była nazwana od imienia człowieka, którego Nechor zabił mieczem. I Alma zaczął głosić Słowo Boże ludziom Kościoła w Dolinie Gideon i czynił to według objawienia prawdy słowa, jak mówili o tym jego ojcowie, według ducha proroctwa, który był w nim, według świadectwa o Jezusie Chrystusie, Synu Boga, który przyjdzie wykupić swój lud z ich grzechów i według świętego kapłaństwa, mocą którego został powołany. I tak jest to zapisane. Amen.